Januszu Tasbirze, jednym z najbardziej oczytanych i wielostronnych polskich historyków, znanym z umiejętności łączenia wiedzy o historii politycznej z głębokim znawstwem dziejów kultury, autorem piszącym świetną polszczyzną. Profesor Tasbir, który tak samo zasłużył się książkami przypominającymi znaczenie polskiej tolerancji między innymi Państwem bez stosów. Dziś wyraźnie powiela różne stereotypy z gazety wyborczej, snując niczym nieuzasadnione, za to, modne, i wielce, poprawne politycznie, uogólnienia o rzekomej polskiej, megalomanii i ksenofobii, w dawnych wiekach. Szczególnie mocno rozpisuje się na ten temat w książce Polska na zakrętach dziejów. Co zabawniejsze... Jego piętnowania domniemanej, megalomanii i ksenofobii polskiej szlachty nierzadko gruntownie kontrastują z innymi fragmentami jego książki. Kiedy na przykład pisze, iż rozwój megalomanii i narodowej, o której wspominałem na wstępie, nie położył wcale kresu powszechnym narzekaniom wszystkich i na wszystko. Jacyż dziwni byli ci polscy, megalomani, którzy, będąc przepełnieni manią wielkości, wciąż uparcie na wszystko narzekali? Trudno tu nie zgodzić się z uwagą na temat książki profesor. Ta zbira, zawartą w szkicu Roberta Kościelnego historyk na zakręcie dziejów pytającego, jak pogodzić wybujałą samoakceptację z radykalną samokrytyką, wie chyba tylko autor. Dawni Polacy, tak niefortunnie ganieni przez profesor. Ta zbira za rzekomą ksenofobię, w rzeczywistości odznaczali się niezwykle życzliwym stosunkiem do cudzoziemców, na skalę wprost niespotykaną nigdzie indziej w Europie. Teresa Henczewska henel pisała w źródłowej książce Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemców, iż, wszyscy cudzoziemcy zgodnie wychwalali polską gościnność, niespotykaną, jak twierdzili zgodnie, w żadnym innym kraju europejskim. Od ubogiego węgierskiego studenta począwszy do wysokich dyplomatów przybywających do Polski z różnych stron Europy, zetknięcie się z polską gościnnością pozostawiało na wszystkich niezatarte wspomnienia. Można by bardzo długo wyliczać pełne zachwytu relacje cudzoziemców o gościnności, z jaką traktują obcych, w Polsce rzekomi polscy ksenofobii. Oto kilka jakże wymownych przykładów. Francuski dworzanin Gaspard de Tendechauteville, który przebywał w Polsce wiele lat za czasów króla Jana Kazimierza, wspominał, polska szlachta jest z natury bardzo uprzejma. Kiedy cudzoziemcy przejeżdżają przez ich kraj, goszczą ich jak mogą najlepiej. Znałem takich, którzy gościli u siebie zupełnie nieznanych im Francuzów, Włochów czy Niemców, żywiąc ich, póki nie znaleźli sobie zajęcia. Inny cudzoziemiec Fryzyjczy Kuleryk Verdum, pisał, że Polacy są ciekawi świata tak bardzo, iż zaczepiają każdego napotkanego po drodze podróżnego, zapraszając czy wręcz zmuszając do odwiedzin najbliższej karczmy. Tam przy wspólnej wypitce wypytują swego gościa o wszystko. Trudno chyba zaliczyć taką ciekawość świata do objawów ksenofobii. Inny cudzoziemiec, francuski podróżnik po Polsce XVII wieku. Pajen, pisał o niezwykłej wręcz gościnności w Polsce, wyrażającej się w iście zaborczym wręcz stosunku do przypadkowo napotykanego cudzoziemca, zmuszanego do długotrwałej gościny. Znana skądinąd z ostrości spojrzenia pisarka francuska Germaine de Stael, nie ukrywając przeróżnych słabości Polski, równocześnie zauważała, czego jednak nie można się nachwalić, to o dobroci ludu i szlachetności możnych. Słynny XIX-wieczny historyk francuski tak pisał o Polakach dziś z taką swadą piętnowanych jako rzekomych, ksenofobach, naród z pomiędzy wszystkich najbardziej ludzki. Naród wspaniały, gość inny, naród dający, że tak powiem, naród, dla której hojność bez granic była potrzebą serca. Wystawiał podobne cechy Polaków słynny duński pisarz i krytyk żydowskiego pochodzenia George Brandes Morris Cochen, pisząc m.in., inność jest bardzo wielka i pełna smaku, Polska jest symbolem, symbolem wszystkiego, co najszlachetniejsi w ludzkości umiłowali i za co walczyli. Wychwalał nieznające granic gościnność i uprzejmość Polaków również amerykański autor książki o Polsce z początków XX wieku Louis van Norman. Skądinąd sam profesor. Janusz Tazbir, piętnujący rzekomo, dość powszechną ksenofobię Polaków, tuż obok przyznaje, iż Polacy wyróżniali się gościnnością, okazywaną podróżującym po Rzeczypospolitej Włochom, Francuzom czy Anglikom. Uderzało to obcych podróżników, doznających na zachodzie Europy dość chłodnego raczej przyjęcia słodką tajemnicą profesor. Ta zbira jest wyjaśnienie, jak Polacy godzili tę tak wielką gościnność wobec obcych z rzekomą ksenofobią. Polemizujący z tezami ta zbira Robert Kościelny przypomina w Arcanach, że rzekomo, ksenofobiczna. Polska szlachta tylko cztery razy w ciągu dwustu lat funkcjonowania wolnej elekcji sięgnęła po rodzimych kandydatów. Tacy skrajni, ksenofobowie, a wciąż wybierali obcych na swych władców. Zdumiewa łatwość, z jaką świetny znawca historii polski profesor. Tazbir tak pochopnie rzuca oskarżenia na dawnych Polaków. Jak słusznie pisze o książce Tazbira Robert Kościelny. Rzeczywisty mankament pracy objawia się w tym, że autor żadnego z poruszonych, istotniejszych problemów nie wyjaśnia, natomiast opinie wzięte z poczytnych gazet przedstawia tak, jakby były prawdami objawionymi. Wyraźnie wygląda na to, że profesor Tazbier robi to, w pogoni za aktualną modą, by tak parafrazować tytuł jego innej książki w pogoni za Europą Warszawa 1998. Profesor Tazbi opietnuje, brzmiące dziś nader aktualnie, nasycone ksenofobią tyrady, szlachty uskarżającej się na nadmierne faworyzowanie obcych na dworze królewskim. Zastanówmy się jednak, czy te tyrady były rzeczywiście pozbawione uzasadnienia w sytuacjach, gdy jakże często cudzoziemcy nadużywali polskiej gościnności, niemiłosiernie oskubując naiwnie zawierzającym gościom Polaków. Przecież już lekarz króla Jana III Sobieskiego Bernardo Connor zauważył, że Polacy zawsze łatwiej dadzą się oszukać niż oszukają innych. Przypomnijmy, co pisał najsłynniejszy żydowski historyk XIX wieku Inrich Graet z okrętactwie, polskich żydów nagminnie oszukujących swych polskich sąsiadów. Rzetelność i prawość nie wiedzieć, gdzie się u wielu podziały. Tłum przyswoił sobie tę krętą dialektykę szkół talmudycznych i posługiwał się nią do wyprowadzenia w pole mniej sprytnych osobników. Co prawda, trudno było zażyć z maniki tych na cztery nogi współwyznawców, ale świat nieżydowski, z którym obcowali, poczuł ku swojej szkodzie tę przewagę pomysłowego ducha Żydów polskich. Czy trzeba przypominać? Iluż cudzoziemskich oszustów i szarlatanów przewinęło się przez dwór wielce łaskawego dla wszystkich zagraniczniaków króla Stanisława Poniatowskiego? Czy reakcje na nagminne oszustwa, cudzoziemców, wobec naiwnych sarmatów można traktować jako ksenofobię? Wybielanie krzyżaków od pewnego czasu obserwujemy coraz większe nasilenie kampanii i dla wybielenia roli Niemców w naszej historii, a w szczególności zacierania prawdy o co okrutniejszych przejawach niemieckiego, drang na hosten. W imię nowej, poprawności politycznej, konsekwentnie przemilcza się wszystko to z przeszłości, co obciąża i kompromituje nowych, tak idealizowanych niemieckich partnerów. Bo przecież Niemcy są dziś na miejsce Rosji naszym nowym wielkim bratem, pardon, adwokatem, w staraniach o wejście do UE. I tak jak w przypadku rosyjskiego wielkiego brata starannie oszczędzano jego wrażliwość, milcząc o takich szczegółach, jak wymordowanie 20 tysięcy mieszkańców Pragi przez Surowa. To teraz z kolei w imię troski o wrażliwość niemieckiego wielkiego brata przemilcza się informacje o rzezi Szczan przez Krzyżaków w 1308 roku już w czerwcu 1990 roku w najbardziej elitarnym piśmie Europejczyków, Respublice, Tomasz Jastrun wystąpił w imieniu redakcji wraz z Zajączkowskim w obronie biednych, oczernionych Krzyżaków, którzy stali się ofiarą polskiej manipulacji historycznej. Tak więc pewnie i rzezi Polaków w Gdańsku nie było, wymyślili ją polscy, średniowieczni manipulanci. Wszystkie rekordy wybielania niemieckiego, drank na hosten, pobiła Zofia Kowalska w wydanej w 1996 roku książce skrajnie upiększającej dzieje zakonu krzyżackiego pod tytułem Krzyżacy w innym świetle Próżno szukać informacji o okrucieństwach i wiarołamstwach krzyżaków wobec Polaków czy Litwinów na przykład autorka ani słowem nie wspomniała o takim drobiazgu, jak zachowanie krzyżaków w czasie lipcowej wyprawy na Polskę za czasów Łokietka w 1331 roku.